Pozdrawiam, mam na imię Chleb, jestem z Białorusi, dlatego my rozumiem trochę po polsku, trochę umiem uh, kazać, uh, mówić, ale nie, nie, nie mogę mówić wszystko, na lekcje, wszystko, uh, wszystko kazać. Ok, and uh, uh, now in English. Uh, Well, again, um, I also represent the uh, missions organization, Encouragement International. I am more used to be in Janek's place. Uh, because most of the time I translate for Hal. Bo Except I listen in English and I speak in Russian. I, uh, well the the audience is listening to me most of the time and not to to the well as a translator. No jako tłumacz ja słuchałem w języku angielskim i mówiłem po rosyjsku także tak naprawdę ludzie słuchali mnie a nie głównego mówcę. <laughs> okay and uh, tonight uh, I will be speaking on of, of another attribute of God and it's called independence. Ja również będę mówił o temat jednego z Bożych atrybutów i to jest Bo Boża niezależność. Uh, well, yesterday Poland celebrated 101 years of independence. Teraz Polska obchodziła swoje stulecie, 101. lecie swojej niepodległości, odzyskanie niepodległości. I to jest bardzo ciekawe, że nasze oba narody mają bardzo wiele wspólnego. And uh, for a long time, for more than uh, I think 700 years, we have been one country. Rzeczpospolita. For more than 700 years of history, Polska and Białoruś were one country, Rzeczpospolita. And while 101 years ago, Poland, this part of Poland, uh, uh, regained its independence. I 101 lat temu ta część tej Rzeczypospolitej, czyli teraz obecna Polska odzyskała swoją niepodległość. Białoruś w tym czasie nie była niepodległa. Wręcz przeciwnie, zachodnia część Białorusi była pod panowaniem Polski w tamtym czasie. I wielu ludzi thought że Would be better to be independent from Poland. I wielu ludzi myślało, że byłoby lepiej dla nich, aby być, niezależ... być niepodlegli od Polski. From Poland, but they from, uh, Więc w 1932 wszyscy wiemy, jak to wyglądało w historii. W 1939 roku oni stali się niezależni od Polski, uzyskali swą niep niepodległość, ale stali się zależni od Rosji. Uh, this, I <laughs> dlaczego wam o tym mówię, to nie chodzi o to, żeby zrobić jakąś lekcję historii albo polityki. Ale chciałem wam tylko powiedzieć, że ludzie zawsze chcą być niepodlegli, chcą być but, niezależni. But ale nigdy nie są. They may be independent from something, but they will be dependent from something else. Oni mogą być niepodlegli od czegoś, ale zawsze będą na czymś innym polegali. Unlike that, God is independent. Ale nie tak jak ludzie, Bóg jest niepodległy. On nie podlega pod nikogo. Niezależny. I przez to, że Bóg jest niezależny, no on, to jest jeden z jego atrybutów. And this attribute independence, is i ta boża niezależność jest atrybutem, który uh, jest ciężko przekomunikować. Well, last I ostatnio, kiedy tutaj byliśmy, to pokazywaliśmy różnicę między atrybutami, które można skomunikować i tymi, których nie można przekazać. Przekazywania i nieprzekazywania, tak? Incommunicable attributes are the attributes or the qualities or the perfections that God shares with his uh, creation less of. The incommunicable? incommunicable. I te nieprzykazywalne atrybuty czy też cechy, uh, które Bóg po posiada, są tymi cechami uh, which he shares with, uh, with his, uh, with his uh, creation less of. In a less in a lesser manner. Ah, uh, i to są i to są atrybuty cechy które Bóg współdzieli z z swoim stworzeniem ale w mniejszym stopniu communicable attributes are the attributes which God shares with his creation more of. I te przekazywalne cechy Boga są tymi, z którymi jakby są większym udziałem też stworzenia i można w lepszy sposób je przekazać. It is obvious that God shares his independence with his creation in a very minor or in a lesser, um, manner. I jest jasne, jest widoczne, że Bóg, Boża niezależność od swojego stworzenia jest inaczej, w, inaczej wygląda dla samego stworzenia wobec Boga. I w ogólności cała idea Bożej niezależności uh, it means no need in anybody or anything. oznacza, że nie ma potrzeby na kogokolwiek i na cokolwiek. I w tym się właśnie różni Stwórca od Stworzenia. Możemy spojrzeć na jakiekolwiek Stworzenie. Kamienie muszą być stworzone. Nawet jeżeli chcesz coś zrobić z tego kamienia, to musisz nad nim popracować, żeby coś z niego powstało. Więc te kamienie stają się zależne od kogoś, kto tymi kamieniami operuje. Więc diament powstaje pod bardzo wysokim ciśnieniem, czyli w stanie być od ciśnienia. być diamond depends on w stanie być take any plants or trees. być w stanie być w one muszą być zasiane. They need muszą być utrzymywane. They need water, they need sun, potrzebują wody, potrzebują słońca, potrzebują minerałów. Uh, let's take animals. Możemy spojrzeć na zwierzęta. One się rodzą, muszą być nakarmione, muszą być dbane. And man, humans, they do not only need to be born, created, sheltered, spójrzmy też na ludzi, oni też się rodzą i też potrzebują nakarmienia, potrzebują pewnej ochrony. Need to be inspired, that is, to be to Can you read that? Uh, men need to be born, created and uh, sheltered and, but they also need to be, inspired. They need hmm. to be given the spirit a ludzie jeszcze ponadto potrzebują e, duszy potrzebują do tego, żeby żyć e, być uduchownieni coś, coś takiego, żebyśmy mm -hmm. różnili się od samego stworzenia mm -hmm. But God is unlike that. i Bóg jest zupełnie in, z Bogiem jest zupełnie inaczej jak ze stworzeniem God absolutely does not need anything or anybody Bóg całkowicie nie potrzebuje nikogo, ani niczego. Uh, here is how Paul describes God. Y, w ten sposób Paweł opisuje Boga. To będą dzieje apostolskie, rozdział 17, wersy 24 i 25. Tak, dzieje apostolskie, 17 rozdział, wersy 24 i 25.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 Or anything at all. Więc Bóg nie potrzebuje naszej służby, Bóg nie potrzebuje jakiegoś domu, w którym będzie mieszkał. On tak naprawdę nie potrzebuje niczego. Why does he not need anything? I dlaczego nie potrzebuje niczego? Because he created everything. Ponieważ on stworzył wszystko. And everything belongs to him anyway. I wszystko i tak do niego należy. Uh, take for example the book of Job. Wystarczy spojrzeć na księgę Joba a uh, chapter 41 verse 11 Rozdział 41 i wers 11. 41 wers 11 czytamy yyy um, to no I don't think this is one in Polish. Okay, maybe it's a wrong verse or is different in English than it is from Polish. It's "Who has given me to me that I should repay him? Whatever is under the whole heaven is mine." So everything is belongs to God It, it is in his position, possession. Uh, can you have it in English? Mm -hmm. Kto, kto daje mnie, żebym ja mógł mu odpłacić, Co wszystko jest i całe niebo jest moje. To God, so God does not need else. Innymi słowy, wszystko należy do Boga, więc Bóg i tak niczego innego nie potrzebuje. Um, Jesus, Jesus Christ, being God himself is also independent because he is the creator. The key verse about the creative power of Jesus is conveyed in the book of Colossians. I werset kluczowy, który przekazuje tą informację na temat Jezusa jako Stwórcy Wszechświata, Stwórcy Wszystkiego, znajduje się w liście do Kolosem w pierwszym rozdziale, w wersetach 16 i 17. I czytamy tam w ten sposób. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, Rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. So, as the Son of God, as God the Son, He does not need anything because He created everything. Więc Jezus jako Syn Boży oraz Bóg Syn nie potrzebuje niczego, ponieważ On wszystko stworzył. Ale dzisiaj jest taka popularna idea. Że Bóg stworzył wszystko, ponieważ czuł się samotny. He was, he a and he and ponieważ Bóg potrzebował jakiegoś towarzystwa, więc stworzył wszystko i wszystkich ludzi. I ci, którzy nauczają ewangelii sukcesu, lubią używać właśnie tego argumentu. God needs you, and you, he is Że Bóg cię potrzebuje i bez ciebie Bóg nie jest pełny. However, in this case, God would not be God enough. Ale w tej sytuacji Can you read that? God w takiej sytuacji, jeżeli Bóg potrzebował nas do tego, żeby być Bogiem, oznaczałoby to, że Bóg tak naprawdę nigdy nie był w pełni Bogiem. Because if he needed anything or anybody, bo jeżeli ony potrzebował kogokolwiek albo czegokolwiek? That would mean that he could be made more complete. Oznaczałoby, że Bóg mógłby stać się bardziej bogiem, stałby się pełniejszy. therefore he could change and grow. I przez to Bóg mógłby wzrastać i się zmieniać. And he would be I przez to Bóg stałby się zależny. Ale Bóg nas nie potrzebuje. I to, co jest ważne, żeby pamiętać, jest, że Bóg jest jeden, ale on, on nie jest samotny. The key verse about the unity of God and how has already alluded to it, that God is one, is found in Deuteronomy 6.4. I to, co jest ważne, jeżeli chodzi o jedność Boga, to znajdziemy taki kluczowy werset na ten temat w Księdze Powtórzonego Prawa, czy też w 5 Księdze Mojżeszowej w VI rozdziale wersie czwartym. Trochę Hal już o tym wspominał. Słuchaj, O oh uh, the Lord is our God, the Lord is one. Izrael, <laughs> Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. However, God is one, but there is plurality in this unity. Owszem, Bóg jest jeden, ale w tej jedności jest wiele osób. The very name of God, that is used in the first chapter of the book of Genesis, Elohim, is in plural. I to, co jest ciekawe, że pierwsza, pierwsza zastosowana nazwa na Boga, Elohim, oznacza, jakby jest to liczba mnoga. Uh, let's read Genesis 1, Możemy przeczytać w Księdze Rodzaju, pierwszym rozdziale, w wersecie 26. I potem rzekł Bóg, uczyńmy, czyli wiersza, wiersza, liczba mnoga, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. Ucieńmy je, podobnym do nas, uh, God, there is a plurality in this one God. Więc w tym jednym Bogu jest pewna mnogość. And this plurality is represented by the three i ta mnogość jest przedstawiona jako trzy osoby w Trójcy. In these three exist in perfect, I te trzy osoby funkcjonują w idealnej harmonii. I w tej harmonicznej relacji trzech osób w Trójcy nie ma żadnej samotności. And no no creation, no such thing or no such person can add to the harmonious nature of this uh, uh, plural fellowship. And nie ma żadnego stworzenia, nie ma żadnej rzeczy, która może dodać już do tej wspaniałej harmonii, jaką Bóg swoją trójistot trój ma. This Trinity is not lonely. Trójca nie jest samotna. They all function together well with each other. On cała funkcjonuje dobrze razem ze sobą. W pośród trójcy jest relacja miłości. I cieszą się z tego, że mogą się wzajemnie uwielbiać. In particular, you can read in the book of John many verses where Jesus says that he is exalting his father and the father in response uh, promises that he will exalt the son. I widzimy w Ewangelii Jana bardzo często, że Jezus wywyższa i chwali swojego Ojca, a Jego Ojciec w zamian wychwala Go, albo for, wywyższa Go. Uh, for example, let's just read John chapter 17 verses 1 through 5. Jako przykład otwórzcie proszę Ewangelii Jana, rozdział 17 i wers pierwszy. Od pierwszego do piątego. Od pierwszego do piątego. <laughs> <Przepraszam>. <laughs>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 Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz ty mnie uwielbi, ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. So, this is, uh, the first conclusion. God is not lonely, though he is one. I pierwszą ważną jakby lekcją, czy pierwszym wnioskiem, jaki możemy z tego wyciągnąć, jest to, że Bóg jest jeden, ale Bóg nie jest samotny. I uh, dlatego. God does not need his creation. I z tego powodu Bóg nie potrzebuje swojego stworzenia. So God does not need anything and God. Does not need anybody. Więc Bóg nie potrzebuje czegokolwiek, ani kogokolwiek. He. Is independent of, uh, of anything. On jest niezależny od jakikolwiek rzeczy od jakiejkolwiek osoby. And he is sovereign over everything I on jest suwerenny nad wszystkim. There is a connection between sovereignty and independence. Jest takie powiązanie między Bożą suwerennością, a Bożą niezależnością. In fact, again if we go back to history or to the history of the state również możemy to zobaczyć patrząc na historię. Every country wants to be independent from other countries, and they want to be sovereign over their own affairs. Każde państwo, każdy kraj chce być niezależnym państwem niepodległym od innych narodów, ale chce być suwerennym nad tą ziemią, nad ludźmi, którzy się znajdują w tym kraju. Have, seen, uh, ale jak wiemy, że wśród ludzi jest to praktycznie niemożliwe. Ale Boga Bóg jest zarówno niezależny, ale i równocześnie jest suwerenny. I to nas znowu przywraca do pewnego stwierdzenia, o jakim Hal mówił w poprzednim wykładzie. God że Boga cechuje jedność jego wszystkich cech i atrybutów. Because He is independent, Ponieważ Bóg jest niezależny, Z tego powodu, że on jest niezależny, Bóg może robić to, co chce robić, i poprzez to jest suwerenny. I właśnie z tego powodu to warto jest przypomnienie tego, żebyśmy patrzyli na Boże cechy, na Boże atrybuty, całościowo, na wszystkie jego cechy. Let's now talk about um, one of, his, uh, one of the reflection of his independence możemy spojrzeć teraz na jeden przykład bożej niezależności and it's called the aseity of god or god god's self-existence i to się może można to określić jako boże boże istnienie aseizm <głos> <głos> samo a boże boże samo istnienie uh, god exists in its in himself And there is no source or no cause for God. And there is no reason for God to exist. God himself is the reason and the existence. And it's best described in the way God gave his own name to Moses. I to jest najlepiej za, przedstawione w tym, jak Bóg przedstawił się Mojżeszowi, w Jego imieniu, jakim użył, żeby się przedstawić Mojżeszowi. Let's read from Exodus, uh, three, verses 13 15. Otwórzcie proszę Księgę Wyjścia, trzeci rozdział, wersety od 13 do 15. To jest druga Księga Mojżeszowa, trzeci mm -hmm. rozdział, wersety od 13 do 15. A Mojżesz rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię Jego, to co im mam powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, Jahwe posłał mnie do was. I mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz synom izraelskim,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 Or I will be who I will be. Albo będę tym, kim będę. Or both. Albo oba. Because God was, God is, and God will be, and there is no reason for God again, and there is no consequence of, for God. I z tego powodu, że Bóg był, Bóg jest i Bóg będzie, ale znowu to nie znaczy, że Bóg miał jakiś cel w swojego istnienia, ani też nie miał jakiegoś końca swojego istnienia. Po prostu Bóg jest tym, kim Bóg jest. This name embraces His eternity. I to imię przedstawia Bożą wieczność. The, the, this is one of another uh, one of uh, uh, one of some other attributes of God. Eternity. I to jest kolejny też atrybut Boga, jego wieczność. Which again shows that God is a uh, Unity of all of his Co znowu nam pokazuje jedność wszystkich cech Boga. Więc Boże imię przedstawia y, różne jego charakterystyki, chociażby czy też jego cechy, że on jest wieczny że on jest wolny, on jest suwerenny, on robi co on chce i przedstawia przez to w tym wszystkim bożą niezależność. Uh, let me quote from Wayne Grudem. Chciałbym zacytować teraz Wayne'a Grudema, tego teologa systematycznego. He says, Existence of God and all his characteristics are determined by him alone and do not depend on anything or anybody else. I Grudem powiedział w ten sposób, że istnienie Boga i wszystkie Jego cechy są postanowione tylko przez Niego i nie, zale nie zależą od czegokolwiek ani od kogokolwiek. Boże istnienie zawsze będzie takie samo, jak było, tak jak jest teraz i tak jak będzie. Bóg nie tylko nie potrzebuje czegokolwiek i kogokolwiek He cannot need anything or anybody. On nie może potrzebować kogokolwiek ani czegokolwiek. So the difference between the creator and the creation is enormous. Więc różnica między Stwórcą a stworzeniem jest ogromna. And this biggest difference is in him being independent and us his creation being totally dependent. I największa różnica polega na tym, że Bóg jest niezależny, a jednak my, jako Jego stworzenie, zależymy od Boga. My polegamy na Bogu. This or that Za każdym razem, jak uczę się o jakiejś cesze Boga, Bożym atrybucie, to zawsze staram się dowiedzieć, w jaki sposób Jezus Chrystus odwiercie dla ten dany atrybut So, was and is Jesus independent? Więc pytanie jest takie: czy Jezus był niezależny? The answer is yes and no. I odpowiedź brzmi tak i nie. As God, as the Creator, He was and is and always will be independent. Jako Bóg, jako stwórca on był, będzie, zawsze niezależny. We have read this uh, verse that by Him Everything was created and everything belongs to him. Czytaliśmy ten werset o tym, że przez Niego i dla Niego wszystko było stworzone. Ale jednak jako Bóg, Bóg Syn, On, nie zależy, on poddaje się, pod, pod, dobrowolnie poddaje się pod wolę swojego Ojca. Without losing his divinity and therefore without losing his uh, ultimate independence he submits to his father. And it's interesting again how harmoniously uh, the relationship between the father and the son, son work uh, in this great unity. Jest to znowu niesamowite, w jaki sposób obie te cechy funkcjonują między, jakby w jaki sposób idealnie spu, ta współpraca między Bogiem Ojcem a Bogiem Synem funkcjonuje. Zobaczmy w jaki sposób to dobrowolne poddanie się wygląda w Trójcy w pierwszym liście do Koryntian w piętnastym rozdziale w wersie dwudziestym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 Kiedy wszystko zostaje poddane synowi, to z tego powodu, że Bóg poddał już wszystko swojemu synowi. But son himself submits to the father. Ale syn sam dobrowolnie poddaje się pod ojca. ok However, Jesus as the perfect man ale Jezus jako idealny człowiek was dependent. był zależny and very much so. i w bardzo dużym stopniu. He his and totally On całkowicie postanowił się uzależny, pozbawić swojej zależności. And in, uh, uh, in the letter to Philippians chapter 2 verses 6 through 8 Uh it says about this uh, utter humility of Jesus Christ the son of God the man. W liście do Filipian w drugim rozdziale wersetach od 6 do 8 czytamy o tym w jaki sposób Jezus poddał się stał się jak człowiek. ten werset Tak list do Filipian drugi rozdział w wersetach od 6 do 8.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 więc Jezus stając się człowiekiem stał się całkowicie zależny od swojego ojca. Look how he said, I can do nothing on my own initiative. As I hear, I judge, and my judgment is just because I did not seek my own will, but the will of Him who sent me. That's John five thirty. Jezus w ewangelii Jana w piątym rozdziale, w trzeciej 30 mówi, yy, tak mówi tak. Yy, Piątym. Nie mogę sam siebie nic uczynić, jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Albo szósty rozdział werset 38 Ewangelii Jana. Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. If you read through the Gospels, you will see that Jesus spent time in prayer to His Father daily. Jak że Jezus czas na do Ojca as a man, as the perfect man, He showed us the example of being dependent on His Father. Jako nam tego, co, co być od Ojca. And again, since Jesus was a perfect man, but a true man, He showed enough dependence as a man. I przez to, że Jezus był człowiekiem, prawdziwym człowiekiem, pokazywał prawdziwą zależność od Boga. On, on nie tylko polegał na Bogu, ale również musiał polegać na innych ludziach, był zależny od innych ludzi. On również był zależny od kobiet. Mary had to feed him. Maria, Maria musiała go karmić, kiedy on był dzidziusiem, dzieckiem. W różnych miejscach Ewangelii czytamy o tym, że Jezus był karmiony różnych, w różnych miejscach i ludzie przynosili Mu jedzenie. On potrzebował łódkę po to, żeby głosić. He needed food and drink. Potrzebował jedzenie i pićę. Potrzebował ubrania. I tak jak każdy człowiek, on pokazał totalną zależność. I był bardzo wdzięczny za wszystkie zapasy, które mu zostały dawane jako człowiek. I był bardzo wdzięczny za całe zaopatrzenie, jakie otrzymywał, będąc człowiekiem. I uh, Jezus jako człowiek jest idealnym przykładem tego, jak powinna wyglądać zależność. Dla nas, dla ludzi. Więc teraz krótko porozmawiamy na temat zależności człowieka. I tak jak Bóg jest całkowicie niezależny od czegokolwiek i kogokolwiek, tak ludzie są całkowicie zależni. For air, dla powietrza. Food. Jedzenia, drink, picia, shelter, miejsce zamieszkania, relationships, różnych relacji, uh, respect, y, szacunku, uh, acceptance, i akceptacji, and much more. oraz wielu innych rzeczy. Okay, if this is the case, what should be our attitude? Więc skoro tak się sprawy mają, to jakie powinno być nasze nastawienie? First, it should be the attitude of thankfulness. Po pierwsze to powinno być nastawienie wdzięcznienia, and uh, the attitude of trust, zaufania and uh, the attitude of serving oraz służenia. Let's uh, read what uh, Paul says in 1 Thessalonians 5:18. We've already uh, talked about this. Ten wers już był dzisiaj przytaczany, ale spójrzmy co jest napisane w pierwszym liście do Tesaloniczan w wersecie rozdziałe 5 w wersecie 18. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża dla was w Chrystusie Jezusie. Dlaczego powinniśmy być wdzięczni za wszystko, co mamy? Ponieważ musimy ufać Bogu. 1 Peter 5:7. list Piotra, Pierwszy, pierwszy list Piotra, piąty, piąty rozdział, 7 werset. Casting all your anxiety on Him because He cares for you. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Skoro Bóg jest całkowicie niezależny, a my jesteśmy od Niego zależni, to lepiej jest ufać Mu, ponieważ On jest niezależny. Skoro oh. on, się, on się nas troszczy. A very similar verse can be found in Philippians 4, 6 and 7. I bardzo podobne wersety możemy znaleźć w liście do Filipian, w czwartym rozdziale, w wersetach szóstym i siódmym. Okay. Czwarty rozdział listu do Filipion, wersety od szóstego do siódmego. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Or another verse in Matthew 6:33 albo w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale w wersetcie 33 It's a part of the sermon of the, on the mount Jest to jeden fragment skazania na górze And uh, uh, this is what Jesus um, calls his disciples those who were listening to him. I to jest to do czego Bóg wzywa swoich uczniów tych którzy go w tym momencie słuchają. Okay. Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. If you are seeking for God's kingdom, if you're seeking for God, if you're uh, uh striving to find what belongs to God, he will give to you what you need, what you are looking for. Jeśli szukamy tego, jeżeli szukamy najpierw królestwa Bożego i tego czego Bóg od nas chce, to Bóg wszystko inne nam będzie dodawał w naszym życiu. Okay. Since God is independent, skoro Bóg jest niezależny. On nie potrzebuje, a oraz nie może potrzebować kogokolwiek ani niczegokolwiek. All he does is he gives. Bóg tylko daje. He gives to his creation. On daje swojemu stworzeniu. His, uh, he blesses his creation. On błogosławi swoje stworzenie. He provides for his creation. On zaopatruje swoje stworzenie. Does he re, does he expect anything back? Czy On oczekuje czegoś z powrotem od swojego stworzenia? Yes, he does. Tak, oczekuje. We can serve him and love him back. Możemy mu służyć oraz okazywać mu miłość z powrotem. Możemy ufać Albo uwierzyć w jego syna Jezusa. We won't be reading from uh, this uh, right now, but at home you can read Psalms 2. Zachęcam do tego, żebyście w domu przeczytali Psalm drugi, szczególnie zwracając uwagę na werset 12. A na końcu możemy być mu posłuszni wobec, będąc wdzięcznymi za to, co Bóg dla nas robi. And the final uh, concept or the final theme in this discussion of independence independence of God I was takim tematem w tej dyskusji temat Bożej niezależności If God needs nothing and no one does his creation have importance or significance Jeżeli Bóg nie potrzebuje czegokolwiek ani kogokolwiek, czy to znaczy że co to znaczy co do wartości stworzenia In Ephesians uh, chapter 1 verses from 3 through 11 we probably won't be reading the whole uh, passage it's very long to ephesians in fragment from 3 to 11 it's one sentence and it never ends for like 14 verses tak jedno jest rozłożone przez kilkanaście but he, uh, uh, he explains or he describes the creation as very dear to him i tam opisuje stworzenie jako bardzo cenne dla Boga. He chose us. On nas he predestined us. Uh, he adopted us as sons. On nas jako jego dzieci, jako jego so we could uh, praise Him and bring glory to Him for His grace which He freely bestowed on us. Can, can you repeat that? Uh. A, werset piąty przeznaczył nas do siebie do usynowenia przez Józefa Chrystusa według upodobania woli swojej ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej którą nas obdarzył. So, he on us the riches of his grace. Także Bóg nam hojnie udzielił swojej łaski. On nam oznajmił tajemnicę swojej woli. We, do we have any significance? Czy to znaczy, czy mamy jakąś wartość? Mamy ogromną wartość, ponieważ Bóg nas wybrał, on nas zaakceptował, on are, nas odkupił. We really are precious to Him. I jesteśmy naprawdę cenni dla Boga. In uh, the Book of Isaiah, in uh, chapter 43, verses 3 through 7, Księdze Izajasza w rozdziale 43 od uh, od 3 do 7. Jest mowa o tym jak cenny jest Izrael, Boży lud dla Boga. Let's read just verse 4 for example. E, Przeczytamy tylko werset czwarty. Dlatego to jest rozdział 43, werset 4 księgi Izajasza. Dlatego że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja cię miłuję. Więc daje ludzi za ciebie i narody za twoje życie. So we are precious and dear. Więc jesteśmy cenni i bliscy Bogu. Drogi, expensive. Drodzy. <laughs> we are very precious to God. Więc naprawdę jesteśmy drodzy dla Boga. And we can bring joy to God who is independent, who doesn't need us, but yet he enjoys us. Więc możemy dawać Bogu radość. On nas m, Możemy dawać Bogu radość. My nie jesteśmy Mu potrzebni, let's, ale możemy mu sprawiać radość. Let's stay in the book of Isaiah, 62. Widać to chociażby dalej w Księdze Izajasza w rozdziale 62. And let's, uh, read 3 5. I przeczytamy wersety od 3 do 5. To jest Księga Izajasza, 62 rozdział, wersety od 3 do 5. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana, i królewskim zawojem w dłoni Twojego Boga Już nie będą mówić o Tobie opuszczona A o Twojej ziemi nie będą mówić pustkowie Lecz będą ci nazywali moja rozkosz A Twoją ziemię poślubiona Gdyż Pan ma w Tobie upodobanie A Twoja ziemia zostanie poślubiona Bo jak młodzieniec poślubia Pannę Tak poślubi Cię Twój odnowiciel A jak oblubieniec raduje się z oblubienicy Tak Twój Bóg będzie się radował z Ciebie My jako odkupiony Boży Kościół jesteśmy Bożym darem od Boga Ojca do Boga Syna. We are his bride and he is our bridegroom. My jesteśmy Oblubienicą, a Bóg jest Oblubieńcem. I to jest bardzo cenna oblubienica. Uh, let's read Ephesians 5, Otwórzcie proszę list do Efezjan, 5, rozdział, dwudziesty siódmy wiersz. Da, Ephesians 5, 27. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. So the Church is in all her glory, holy and blameless. blameless. Więc Kościół w swoich chwale jest bezzmazy, jest bezskazny. We are precious, we are significant to God. Jesteśmy ceni, jesteśmy ważni dla Boga. And it doesn't matter that God does not need us. He has made us significant and precious. I to wcale nie jest ważne, że Bóg nas nie potrzebuje. Ale Bóg uczynił nas istotnymi. And it is the ultimate significance. I to jest najważniejsza, jakby to, to jest najwyższa waga. To be the bride for the żeby być cenną oblubienicą dla cennego oblubieńca. The to jest największy skarb. Okay, that us to the of this I to nas sprowadza do definicji tej cechy. Uh, Wayne Grudem gave this definition. To jest znowu definicja Wayne'a Grudema. And it sounds like God does not need anything or anybody, including us, but allows us to bring him glory. I ona brzmi w ten sposób. Bóg nie potrzebuje czegokolwiek ani kogokolwiek, włączają, włączając w to w nas, ale pozwala nam przynosić mu chwałę. przeczytajmy uh, read it once to jeszcze raz. Oh, Bóg Polish. nie potrzebuje czegokolwiek ani kogokolwiek, włączając to w nas, ale pozwala nam przynosić Mu chwałę. I na samym końcu chciałem się z Wami powiedzieć taką wesoło, smutną historię. Byłem ready to leave on this trip and I knew that one of our members in our church was going to lose her husband. Przygotowując się do tego wyjazdu, bym gotowy wybrać się na tą podróż. Wiedziałem, że jedna z członki naszego zboru, jakby jej mąż, będzie umierał. Her husband was very unexpectedly uh, taken to hospital and within three weeks he faded away and died on the second day after I was gone from our place jej mąż w bardzo szybki sposób trafił do, do szpitala i w ciągu trzech tygodni dwa dni po tym jak już wyjechał na tą podróż zmarł wiedziałem, że ona była naprawdę oddaną Bogu kobietą była prawdziwą osobą wierzącą ale on taki nie był and one of the uh, that he was, liked to say, when he was invited to the church is that i don't want to be dependent on any church i często jednym z argumentów których używał kiedy był zapraszany do kościoła był taki że on nie chce być zależny od jakiegokolwiek kościoła he was a little too self confident był taki miał taką własną był pewny siebie a uh, and uh, our sister our church member prayed with him and for him and she read from the bible to him as he was laying in his bed he had known the the gospel he had known he had not uh, rejected the gospel but he never trusted god fully on nigdy nie odrzucił ewangelii on znał ewangelie ale nigdy Bogu się w pełni nie powierzył and this uh, this time being on his deathbed he i na swoim łożu śmierci powiedział, że na nikim innym nie polegam jak na Bogu i na Jego Synu Jezusie Chrystusie. Więc ufamy, że On na swoim łożu śmierci oddał swoje życie Bogu. And our sister Helena, she was, she was, of course, she was grieved. She was uh, very sad. I oczywiście nasza siostra Helena przeżywała żałoby, i to było bardzo smutny czas dla niej. But there was some happiness in her. Ale była w niej pewna radość. And as I was preparing for this talk tonight, I jak się przygotowywałem do tej wypowiedzi dzisiaj, uh, I wanted to just exchange some words of con uh, condolence with our sister Halle chciałem jej przekazać kondolencje. I pisząc z, ni z nią wiadomości składając jej kondolencje to napisałem jej też taką wiadomość, że najlepszą rzeczą jest zależeć od niezależnego Boga. Uh, her husband, Wanted to be independent from church, from God. Jej mąż chciał być niezależny od Kościoła, chciał być niezależny od Boga, ale tak naprawdę odnalazł swoją pełną radość w tym, kiedy całkowicie zaczął polegać na Bogu całkowicie zależał na, stał, się zależny, cał, stał się całkowicie zależny od Boga. I our siostra Halina do mnie odpisała, powiedziała, że tak to jest naprawdę największa i najlepsza rzecz być zależnym od niezależnego Boga. Uh, most of the Try to be as as they could only be. dzisiaj większość młodych ludzi stara się być tak bardzo niezależnymi, jak to jest tylko możliwe. I to również wliczam siebie do tego, bo kiedy też byłem młodszy, to też chciałem być niezależny. With more gray hair on my head. Ale teraz mając więcej siwych włosów, i z trochę większą mądrością od Boga z Jego Słowa i chciałbym powiedzieć, że to wcale nie jest takie złe żeby być zależnym od Boga wręcz to jest nasza największa pociecha i to jest nasza największa radość żeby być zależnym od Boga, który jest niezależny i wszystko i i na, na którym wszystko i wszyscy jakby od, od niego zależą. Let's pray. Wstajmy, zapraszam do powstania, pomółmy się. Our Heavenly Father. Ojcze w niebie. Our Creator. Nasz Stwórco. Our Independent God. Nasz niezależny Bogu. We on you Dzisiaj całkowicie się Tobie powierzamy. Dobrze jest zależeć od Ciebie. Ty nas nie potrzebujesz, ale my tak naprawdę Ciebie potrzebujemy. Proszę pozwól nam być jeszcze bardziej zależnymi od Ciebie. Żebyśmy coraz bardziej Tobie ufali. Żebyśmy coraz bardziej Ciebie kochali. Żebyśmy mogli Tobie dobrze służyć. you could tell Well done, good and faithful servant. And let us be, uh, more, let us follow the example of our Lord Jesus Christ. In whose name we pray. Amen. Amen.